Kapcie. Kapcie na nogi wchodzić nie chciały i zbuntowane nosem kiwały. My tam wolimy swobodne życie, niż na nogach tkwić już o świcie. Na to skarpetki się odezwały, choć dawno głosu nie zabierały. Kapcie powinny na nogach tkwić, wtedy skarpetom jest łatwiej żyć, bo kiedy noga bez kapcia szura, wtedy się robi w skarpetach dziura. Tu się donośnie pięta odzywa. Chodzić bez kapci? Toż to ochyda! Gdy brak nie kapci, sprawa ponura, bo wtedy strasznie marznie mi skóra. Nawet Paluszki się odezwały, choć cichuteńko dotąd milczały. My bez kapciuszków bardzo cierpimy i bez ochrony być się boimy. Mokra podłoga czy twarde ranty, bo meble mają kanciaste kanty i bez kapciuszka każdy paluszek już boli główka, szyjka lub brzuszek. Kiedy kapciuchy to usłyszały, dumne jak pawie się wypinały i bez szemrania na obie nóżki weszły kapciuszki.